Kaseta pierwsza Niedziela, 13 grudnia 1981 roku Pierwszy dzień stanu wojennego w Polsce Wydarzenia ostatnich godzin Przemawiają za tym, abym raz jeszcze zwrócił się Do wszystkich w sprawach naszej wspólnej ojczyzny Z prośbą o modlitwę Przypominam to co powiedziałem we wrześniu. Nie może być przelawana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza czasu ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny. W obliczu zbliżającego się 600-lecia Jasnej Góry polecam Polskę i wszystkich rodaków, tej, która dana jest narodowi Ku Obroń! Środa, 16 grudnia 1981 roku, Czwarty Dzień Stanu Wojennego w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy rodacy, wydarzenia ostatnich dni zwróciły oczy całego świata w stronę Polski. Zaznacza się w tym wyraźny niepokój. Zaznacza się równocześnie Solidarność z naszym narodem Za wyrazy tej solidarności Dziękuję wszystkim Ponieważ bardzo często bywają one Skierowywane na moje ręce Niepokój jest uzasadniony Wystarczy odczytać Kazanie jakie w niedzielę wieczorem Wygłosił prymas Polski W kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie Ażeby odczuć Miarę tego niepokoju Wewnątrz kraju Który przez wprowadzenie stanu wojennego został odcięty od normalnych kontaktów ze światem. Mówi prymas. Kościół boleśnie przyjął zerwanie dialogu tak z trudem nawiązującego się i wejście na drogę przemocy, jaką jest stan wojenny. A to nie może się odbyć bez naruszenia podstawowych praw obywatelskich. Niesie to z sobą w wielu wypadkach. Poniewieranie ludzkiej godności, aresztowanie niewinnych, poniewierkę ludzi kultury i nauki, rozterki w wielu rodzinach. W tych warunkach moja troska zwraca się ponownie w stronę ojczyzny, w stronę tego narodu, którego jestem synem i który, tak jak każdy naród i kraj, ma prawo do szczególnej troski Kościoła. Troska ta ogarnia w tej chwili całą Polskę i wszystkich Polaków. Mają oni jako naród prawo do życia swoim własnym życiem i do rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych w duchu własnych przekonań zgodnie ze swoją kulturą i tradycją narodową. Spraw tych niewątpliwie trudnych nie można rozwiązywać przy użyciu przemocy. Stąd moje wezwanie i prośba, którą skierowuję do wszystkich synów ojczyzny, Trzeba wrócić na drogę odnowy, kształtowanej metodą dialogu przy poszanowaniu praw każdego człowieka i obywatela. Przy szczególnym poszanowaniu praw człowieka pracy. Ta droga nie była łatwa ze zrozumiałych przyczyn, ale nie jest niemożliwa. Siła i powaga władzy wyraża się w takim dialogu, a nie w użyciu przemocy. Już w niedzielę, na pierwszą wiadomość o zarządzeniu stanu wojennego, przypomniałem słowa wypowiedziane we wrześniu. Nie wolno przelewać polskiej krwi. Dziś powtarzam to samo. I wespół z całym Kościołem, w szczególności z Kościołem w Polsce, całą moją ojczyznę, ten naród umiłowany, nie po raz pierwszy doświadczony w zmaganiu się o słuszne prawo do bycia sobą, Zawierzam Chrystusowi, który jest Panem przyszłego wieku i Jego matce na jasnej górze. Niedziela, 20 grudnia 1981 roku. Ósmy dzień stanu wojennego w Polsce. Facendo riferimento alle parole della stessa antifona dell'Avento. Nawiązując do słów tejże samej antyfony Adwentu, pragnę polecić Bogu Rodzicy moją własną Ojczyznę, naród, którego jestem synem. Z różnych stron otrzymuję zapewnienia o modlitwie i duchowej solidarności. Jestem za to głęboko wdzięczny. Jestem wdzięczny za wyrażane przy tym przekonanie, że sprawy, o które chodzi w Polsce, są ważne dla wszystkich narodów i społeczeństw, dla Europy i współczesnego świata. Dlatego też nadal proszę wszystkich o modlitwę i solidarność z narodem, który ma prawo do tego, ażeby mógł żyć swoim własnym życiem, w pokoju i poszanowaniu ludzkich praw. Szczególnie proszę o modlitwę za tych, którzy w ciągu minionych dni ponieśli śmierć lub odnieśli ranę za aresztowanych, za wszystkich oderwanych od rodzin i za rodziny pozbawione swych bliskich. Za kilka dni Boże Narodzenie niech modlitwa Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli otoczy Polskę, moją Ojczyznę. Alma Redemptoris Mater Succurre cadenti surgere, quicurat populo. Środa, 23 grudnia 1981 roku. Jedenasty dzień stanu wojennego w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy rodacy, wiemy, że Boże Narodzenie jest świętem. Rodziny Że Wieczór wigilijny Przy opłatku Jednoczy się rodzina Odnajdują się wzajemnie Ludzie Sobie najbliżsi Trzeba Ten obraz Opłatka i wigilii Przenieść dzisiaj na wszystkie polskie rodziny w ojczyźnie i poza jej granicami. Trzeba pomyśleć o całej Polsce jako o jednej rodzinie. W tej rodzinie musi zwyciężyć sprawiedliwość i miłość. Muszą ulec siły przeciwne. To są życzenia, które wyrażam przy opłatku wszystkim moim rodakom. I tu obecnym, i wszystkim tu nieobecnym, ale bardzo szczególnie w ciągu tych dni obecnych w moim sercu, więcej szczególnie obecnym w sercu całego Kościoła. Niech czują, że są obecni w sercu Kościoła, że są z nimi wszyscy ich bracia i siostry, społeczeństwa i narody. I niech umocnieni tą świadomością w duchu najlepszych ojczystych tradycji obchodzą Boże Narodzenie. Czwartek. 24 grudnia 1981 roku. Wigilia Bożego Narodzenia. 12. Dzień Stanu Wojennego w Polsce. W imieniu zebranych życzenia Ojcu Świętemu złożył biskup Szczepan Wesoły. Ojcze Święty, za kilka godzin zabłyśnie pierwsza gwiazdka, a z jej blaskiem, zgodnie z tradycją, Wszyscy Polacy w ojczyźnie i gdziekolwiek się znajdują, zasiądą do Wigilii. Nim jednak zasiądą do stołu, najpierw połamią się opłatkiem. My, przybywający w Rzymie Polacy, przyszliśmy do Domu Waszej Świątobliwości, by również przed Wigilią podzielić się z Ojcem Świętym Opłatkiem. Wieczór Wigilijny jest wieczorem wspomnień o dokonaniach upływającego roku. Był ten rok dla waszej świątobliwości rokiem szczególnych cierpień. Były cierpienia fizyczne, zadane kulą zamachowca, a potem ciężka choroba, która przykuła do łóżka na całe tygodnie. Były jednak i cierpienia duchowe. Cierpienia te ciągle jeszcze trwają, bo są związane z sytuacją, jaką przeżywa nasza ojczyzna. Wydarzenia ostatnich dni wszyscy boleśnie przeżywamy. Zarówno nasi bracia w ojczyźnie, którzy bezpośrednio na sobie doświadczają udręk fizycznych i duchowych, jak i my mieszkający poza krajem, którym również ból przenika serca. Niech mi będzie wolno w imieniu tu obecnych, a raczej w imieniu wszystkich rozcianych po świecie Polaków, złożyć Waszej świątobliwości serdeczne podziękowanie za wszystkie słowa i czyny Ojca Świętego w związku z ostatnimi wydarzeniami w ojczyźnie za wskazania, by szukać rozwiązań na drodze dialogu, porozumienia, a nie przemocy i terroru. Dziękujemy Ojcu Świętemu za to, że przy każdej okazji przypomina nam i całemu światu Boże zasady wolności indywidualnej, społecznej i narodowej. Dziękujemy za przypomnienie prawdy, iż przyszłość i trwały pokój mogą być jedynie zbudowane na zasadach miłości, a nie zakłamania i przemocy. Istniejąca sytuacja sprawia, że dzisiejsza Wigilia i tegoroczny okres świąteczny nie będzie dla nas Polaków okresem pełnej radości. Zbyt wiele będzie przy wigilijnych stołach miejsc pustych z powodu przymusowej nieobecności mężów, ojców, synów. Przeżywając te wydarzenia cisną się na usta słowa proroka Izajasza który powiedział zburzone jest miasto na ulicach narzekanie na braki minęła wszelka radość wesele odeszło z ziemi ale ten sam prorok mówi również że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami kraju mroków zabysło światło a gdy ukazała się gwiazda to przerażonych jej blaskiem pasterzy anioł powiedział nie bójcie się Oto zwiastuję Wam radość wielką, narodził się Wam Zbawiciel. Dlatego mimo, że wiele jest powodów do smutku, z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. Gdyż jak mówi dawna kolenda, niepojęte dary dla nas daje dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy, gdy się wieczne słowo ciałem staje, mocą swej cudownej sprawy. Nędze świata precz odmiata, a płaczliwe jęczenia dźwięków głosy pod niebiosy i w wesele zamienia. Dlatego pełni w ufności dobroć Bożą, prosimy Waszą świątobliwość, łamiąc się opłatkiem, o przyjęcie naszych życzeń i prosimy o błogosławieństwo dla nas i dla naszej Ojczyzny, by znów mogła się cieszyć wolnym, normalnym życiem. Zapewniamy Waszą świątobliwość o naszej szczególnej pamięci w modlitwach, poprzez które wyrażamy naszą wspólnotę z Ojcem Świętym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Moi drodzy rodacy, pragnę, pragnę podziękować za Waszą obecność w dniu wigilijnym. Dziękuję za słowa księdza biskupa. Myślę, że uprzedzamy co do godzin wieczór wigilijny i uprzedzamy północ Bożego Narodzenia. Zaśpiewaliśmy już kolędę, którą wypada śpiewać dopiero o północy, a najwcześniej przy Wigilii. Ale to wszystko jeszcze jest w normie. Pragnę Wam podziękować za obecność tak liczną. Z zeszłego roku mieściliśmy się w sali obok, która jest mniejsza tego roku już z trudem się mieścimy w tej sali, która jest większa. To dowód, że Polaków w Rzymie i w Italii jest wyjątkowo wielu, co jest może dobrym znakiem, a może nie całkiem dobrze. W każdym razie abstrahując od znaczenia tej ilości rodaków, którzy w tej chwili są w Italii i w Rzymie, pragnę wszystkim obecnym, a także wszystkim, którzy nie potrafili tu przybyć, choćby ze względu na pobyt w Rzymie czy w Italii, mogli czy powinni. Pragnę złożyć życzenia wzajemne, dziękując za te, które mnie składacie, Składam życzenia wzajemne Bo na tym polega właśnie Łamanie się opłatkiem. Jest ono Symbolem, znakiem zewnętrznym Wzajemnych życzeń Składają sobie te życzenia Ludzie bliscy i dalecy Nawet jeżeli są dalecy To przez opłatek i przez te życzenia Stają się zawsze sobie bliscy więc my też wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy sobie bliscy poprzez opłatek, poprzez te życzenia, poprzez świadomość przynależenia do jednej rodziny, do jednej ojczystej rodziny. Te życzenia wzajemne, odzajemniając złożone przez Was życzenia, pragnę złożyć wszystkim tu obecnym, i jak mówię także Wszystkim innym Ksiądz biskup wspomniał Wszystkich Polaków Poza granicami ojczyzny Więc niech tak szeroko pójdą I te moje wzajemne życzenia Nie tylko do obecnych W Rzymie i we Włoszech Ale do wszystkich rodaków Poza granicami ojczyzny Niech nie przeszkadzają nam Żadne odległości Bez względu na nie Niech Spotkają się, jeżeli nie nasze dłonie, to przynajmniej nasze serca przy wigilijnym opłatku, w tym pragnieniu wzajemnego dobra, od człowieka do człowieka, od Polaka do Polaka, a równocześnie w tym wielkim pragnieniu wspólnego dobra. I wówczas, kiedy myślimy o wspólnym dobru, nasze myśli i serca z konieczności koncentrują się na tej ziemi, z której wszyscy wyrośliśmy, w tej ojczyźnie, która jest naszą wspólną matką. Miarą wspólnego dobra jest jej dobro. Ksiądz biskup wspomniał słusznie o zagrożeniu tego dobra, które zdają się zwiastować ostatnie dni czy ostatnie tygodnie a w każdym razie o, o niepokoju, które serca polskie odczuwają w związku z wydarzeniami w ojczyźnie. Ja również odczuwam te niepokoje, odczuwam je bardzo głęboko i daję temu wyraz. Trzeba tutaj do, dodać, że jeżeli my odczuwamy niepokoje w związku z tym, co się dzieje w Polsce, to jesteśmy w tych niepokojach wspierani przez bardzo wielu ludzi na świecie, przez bardzo wiele środowisk na świecie. Sprawy naszej ojczyzny stały się w jakiś szczególny sposób sprawami wielu narodów, wielu społeczeństw, poniekąd sprawami całej ludzkości. Widocznie te dokonujące się w Polsce sprawy mają swoją wagę, swój szczególny ciężar gatunkowy, odczuwany szeroko, nie tylko przez nas, którzy jesteśmy jak gdyby bezpośrednim ich podmiotem, wszystko jedno czy w Polsce, czy poza jej granicami, ale także i przez innych ludzi. Widocznie są to sprawy ważne i zasadnicze. Otóż jeżeli tak jest, jeżeli dobrze rozeznajemy znaki czasu, tego dzisiejszego czasu, tego Bożego Narodzenia Roku Pańskiego 1981, jeżeli powtarzam, dobrze rozeznajemy, to w takim razie nasze życzenia wspólnego dobra powinny być związane z głęboką modlitwą. Powinny być po prostu modlitwą. Modlitwą o to, ażeby naszym rodakom wszędzie, a zwłaszcza w ojczyźnie nie zabrakło sił. Nie zabrakło sił wewnętrznych i zewnętrznych sił potrzebnych do sprostania tym zadaniom, które w tej chwili wyłaniają się przed Polską, które w tej chwili w pewnym sensie Polska jako naród, jako społeczeństwo stawia przed ludzkością. Przecież tu chodzi o takie zasadnicze wartości jak godność człowieka, godność ludzkiej pracy, jak prawo narodu do stanowienia o sobie. To wszystko językiem, Doświadczeń naszej ojczyzny Mówi Do całej ludzkości I ludzkość Świadoma doniosłości Tych spraw Podejmuje Przynajmniej Daje poznać, że rozumie Że są to sprawy ważne Że jest w tych sprawach z nami Stąd te życzenia nasze Te najgłębsze najściślej zakorzenione w ojczystym gruncie stają się modlitwą o to, ażebyśmy sprostali żebyśmy sami sprostali żeby siły dobra przeważyły w nas samych nad siłami zła żeby siły sprawiedliwości poszanowania człowieka miłości ojczyzny przeważyły nad tymi przeciwsiłami którymi je są Nienawiść i zniszczenie, zniszczenie fizyczne, czy też chociażby zniszczenie moralne. Z kolei jest to modlitwa o to, ażebyśmy mogli być sami sprawcami, twórcami swojego losu, odpowiedzialnymi twórcami swojego losu, żeby nam w tym od zewnątrz nie przeszkodzono, żeby nam tego od zewnątrz nie narzucono. To są te modlitwy życzenia i życzenia modlitwy, które płyną z dusz polskich w dzisiejszy wigilijny dzień i wigilijny wieczór. I ja te życzenia, korzystając z Waszej obecności, składam nie tylko Wam tutaj obecnym, ale po prostu mojej Ojczyźnie. Wszystkim, którzy tę Ojczyznę stanowią, Wszystkim Polakom. Takie właśnie życzenia. Te życzenia są przeniknięte troską. Słuszną troską. Ale są one równocześnie natchnione nadzieją. Życzenia wigilijne zawsze są wyrazem troski i nadziei. I chyba wtedy są dobre, jeżeli są wyrazem troski i nadziei. I tak też w duchu troski i nadziei składam te wigilijne życzenia mojej Ojczyźnie. Pragnę, ażeby Kościół w Polsce, tak jak na przestrzeni i pokoleń, tak i w tym naszym decydującym czasie, był dobrym szafarzem tajemnic Bożych. Bo poprzez to wszystko jakieś tajemnice opatrzności Bożej się przetaczają nad naszą ziemią, przez polskie serca i przez dzieje świata. Żeby Kościół był dobrym szafarzem tych tajemnic opatrzności, dobrym sługą swoich braci i sióstr, wszystkich rodaków ojczyźnie i na świecie. I żeby w tym wszystkim prowadziła go w sposób nieomylny, Swoim macierzyńskim sercem, Pani Jasnogórsk. To wszystko. Boże Narodzenie jest równocześnie największym świętem Matki, świętem macierzyństwa Marii i dlatego na niej kończę. W jej ręce te życzenia oddaję. Przez nią je, przez nią, przez Panią jasnogórską przez matkę Chrystusa składam przez nią wam tu obecnym i całej mojej ojczyźnie ufam, że tak złożone będą owocować a teraz poproszę księdza kardynała i księdza biskupa ażeby wspólnie ze mną udzielili zgromadzonym zgromadzonym w Bogosławieństwie. Znieś Cię. Czekamy się, święta Bożego naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeba w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalewna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, podzieżycielko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj. Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Dobrych świąt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątek, 25 grudnia 1981 roku Uroczystość Bożego Narodzenia 13 dzień stanu wojennego w Polsce Zwracam się teraz do Was Umiłowani rodacy Wam przekazuję życzenia Od żłóbka betlejemskiego Wam przekazuję życzenia Od nowo narodzonego Wam, którzy tutaj jesteście na Placu Świętego Piotra, reprezentanci Solidarności i wszyscy moi rodacy, i Wam, którzy mnie słuchacie w Ojczyźnie i gdziekolwiek na świecie, życzeniami dnia dzisiejszego ogarniam wszystkich i każdego, całą Polskę naszą wspólną ojczyznę pragnę aby te życzenia doszły zwłaszcza do tych, którzy cierpią którzy są oderwani od najbliższych których nawiedza może przygnębienie lub rozpacz drodzy bracia tylu ludzi na świecie modli się za Polskę wraz z nimi wszystkimi wraz z całym Kościołem Zwracam się do Was w tej godzinie życzeń składanych w językach różnych narodów i mówię w naszym ojczystym języku podnieść rączkę Boże, Dziecie, błogosław. Ty, który wskazaleś drogę do Betlejem pasterzom i mędrcom, wskaż drogę synom i córkom polskiej ziemi do lepszej przyszłości ojczyzny w pokoju sprawiedliwości wolności niech będzie pochwalony Jezus Chrystus środa 30 grudnia 1981 roku 18 dzień stanu wojennego w Polsce no sono oggi molti mi nazionali nie ma dziś wielu moich rodaków, ale pragnę. Od 13 grudnia nie przybyła żadna nowa grupa pielgrzymów. Przedtem przybywali regularnie. Są jednak niektórzy, dlatego pragnę mówić w naszym ojczystym języku. Dziś ostatnia audiencja generalna w roku 1981. Stoimy przed nowym rokiem. Stoimy pełni troski w związku z sytuacją, jaka wytworzyła się po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Opinia Europy i całego świata z przejęciem uczestniczy w tych wydarzeniach, dając rozliczne wyrazy solidarności z narodem polskim. Wiele z tych wyrazów ma charakter religijny. Dziękuję za wszystkie, nie tylko za te, które bywają skierowywane na moje ręce, ale za wszystkie.